To Cześć. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Jeśli słuchacie tego podcastu, to go wyłączcie, bo nie czeka was tu nic fajnego. Muszę, muszę tak zacząć ze względu na to, o czym chcę dzisiaj rozmawiać. Okej. Porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy coś tam, coś tam. Którzy tu wchodzicie. Tak. A poza tym to witamy Was. W 15 odcinku naszego podcastu Trzech Muszkieterów U, 15. Podcast. Piętnasty jest grubo. No, grubo, grubo. Mówię, um. to jest odcinek prawie tak duży, jak ilość naszych słuchaczy. <słuchaj> Na przestrzeni całego roku. Ostatniego. Jak ilość odtworzeń naszego podcastu, łącznie z tym, które zrobiliśmy my. I no, które nabiły nasze mamy. Nasze mamy, właśnie. Mm. Nie, no Moja zgodę, mama by mnie chyba nie cieszyła. Moja też mnie chyba nie. Moja chyba nawet nie wie, że nagrywam. Uznałaby to za głupotę. No. Nie, bo ja bym powiedziała spoko spoko, ale nie dla niej pewnie. Po prostu. Matki nigdy nas nie słuchają. Dobra. Yy... To jest taka zemsta za to, że my nie słuchaliśmy ich w młodości. Dokładnie. Hmm. A jak już jesteśmy przy silnych, niezależnych kobietach, to widzę tutaj na liście tematów yy, coś, co brzmi jak dobra przejściówka, więc M, czyś ze chciałbyś powiedzieć o Jasne. Miss Marvel? E, tak, Miss Marvel, nie wiem czy kojarzycie hmm. aktualny kanon Marvela, Miss Marvel to nie jest ta blondynka, która niedawno miała swój solowy film, Mhm. Ona już nie jest Miss, ona awansowała do rangi kapitana. I okay. miejsce zajęła bodajże w 2016 roku e, nowa mhm. postać. E, nastolatka imieniem Kamala Khan. Taka z, ciem, z ciemniejszą skórą i z ciemnymi włosami, nie? E, tak, muzułmanka. Mhm. Okej. Okay. Kamala jest, jak już wspomniałem, pochodzi z muzułmańskiej rodziny żyjącej w New Jersey. Mm. I pewnego dnia, kiedy wymyka się z domu na imprezę, ponieważ impreza jest wbrew y, tam religii mm -hmm. y, i nakazom y, ich religii, no tak. wymyka się z domu i akurat tego dnia nad. Y, całą Ameryką, nadchodzi e, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, e, co radnemu z nas nic nie powie, a fani Marvela uznają, że i tak źle wymawiam to, więc uznajmy, że, że przeszła chmura, mhm. która z większości e, obywateli Ameryki zrobiła jak gdyby nowe pokolenie superbohaterów. Okej. Okay. Między innymi zrobiła człowieka koparkę. Ale o tym innym <głos> razem. Człowiek koparka. <głos> no, mów, mów dalej, mów dalej. E, tak, i, i tym samym też stworzyła właśnie nową Miss Marvel. E, moce Kamali Khan są takie, że e, potrafi zmieniać kształt. Aha. Ale tak, Terminator T-1000 czy... Eee, trochę Terminator T-1000, trochę y, Mister Fantastic, a trochę po prostu taki Shape Shifter, nie? Okay. Na przykład y, w, w takiej fali stresu, y, która przyczyniła się, która powstała razem z tą, z tą zmianą superbohatera było to, Przyjęła postać, właśnie wspomnianej wcześniej Karol Denver's, której jest wielką fanką. Mhm. I y, zaczęła w jej imieniu, podszywając się pod nią, y, próbować kopać tyłki rabusią. Niestety bez, niestety bezskutecznie. Mhm. No, a potem już jest cały taki. Y, po przejściu tej genezy, która zajmuje pierwszy tom. Dochodzimy do jakiejś tam pierwsze, pie, pierwszej i jej poważnej przygody, którą, e, która czyta się całkiem dobrze. E, w Polsce z tego, co widziałem, jest chyba 8 tomów wydanych e, ze sprawą Egmontu. Mhm. Ja czytałem pierwsze dwa, które zamykają pierwszą historię, tak, tą, taką całkowitą genezę. E, już robią jakieś team-upy, między innymi z Wolverine'em. Okay. I jest to po prostu bardzo przyjemną serią do poczytania. Jak wspomniałeś, fajnie, że jest nowa, młoda bohaterka, która z jednej mm -hmm. strony niby korzysta z. Mm, tu masz ten taki legacy, nie? Że, że jak gdyby jakaś postać, porzuca, tak, że jakaś postać porzuca swój dawny nick i, i znajduje godnego następcę. No jasne. A z drugiej to nie jest tak jak w przypadku Majsa Moralesa, że jak gdyby o, ten typ ma takie same moce, to, to zostanie nowym Spider-Manem, nie? Mm -hmm. Jest to zupełnie takie świeże trochę podejście, ile można mówić o świeżym podejściu, bo z jednej strony jest to, że, to wciąż jest, że ona się podszywa pod Miss Marvel, ma jakieś tam swoje basicowe moce, ale z drugiej strony, no jak znasz komiksy, to zauważysz, że to wszystko było, nie? Jak gdyby mhm. nie, nie odbiega za bardzo od, nie wiem, jakiegoś X-mena czy, czy, czy, nie wiem, właśnie Pana Fantastycznego, no bo jej ciało potrafi się zmieniać, wydłużać, powiększać, pomniejszać. Mhm. E, ma trochę mocy ant trochę ma mocy, y, nie wiem, Skróli i tak dalej, i tak dalej, nie? No, no. Że to nie jest nic odkrywczego, ale przedstawione w świeżej formie że czyta się to całkiem przyjemnie. Ogólnie cała seria jest taka m, bardzo y, młodzieżowa, też są poruszane takie y, tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku o, chyba w poprzednim odcinku, o y, netflixowych y, serialach y, school drama. Mhm. To, to jest. Tak, to, to jest właśnie taki komiks o skuldramie że jak gdyby te superbohaterskie moce są gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam, ale na pierwszym planie jest to, że tam podkochuje się w niej koleś, który tam, nie wiem, ma sklep z komiksami, albo jej przyjaciółka pochodzi z dużo bardziej ortodoksyjnej rodziny muzułmańskiej i na przykład cały czas musi nosić hijab. Mhm. I albo to, że tam jej brat jest takim... Bardzo akty, aktywnym, eksterministycznym, eksterministycznym muzułmaninem, który tylko i wyłącznie cytuje Koran, i, i to, że jej rodzice w sumie z jednej strony chcą, żeby miała swoje własne życie, a z drugiej no fajnie, żeby jednak brała aktywny udział, nie wiem, w tam w tradycjach, w kulturze swojej, z której się wywodzi, żeby nie zapominała. O tym, że, że mimo wszystko jest Jest tam Afganką Czy Syryjką Pakistanką Albo Pakistanką, nie wiem, nie Pani. pamiętam No dobra e, Spoko, to brzmi W sumie przyjemnie i zawsze cieszę się Z tego, że robią nowych Bohaterów zamiast Zmieniać starych, to jest W jakiś sposób lepsze znaczy, to też zależy, na przykład ja jestem wielkim fanem tego, że y, tą rolę Friendly Neighborhooda przejął Miles Morales, a Spider-Man gdzieś tam robi swoje rzeczy. Mm -hmm. A z drugiej strony, na przykład, uśmiercenie Wolverina tylko po to, żeby y, ktoś inny przejął jego nick, kto też ma pazury, jest dosyć słabe, albo y, to, że Thor jest kobietą, nie? W sensie, jak gdyby Thor to imię, nie? Więc ciężko, żeby... Mm -hmm. Hmm, no może. Znaczy, to, to są jakby też kwestia takiego podejścia do tego, nie? Mimo wszystko było chyba tak, że tam na młocie Tora, jakby z młota wy, wywodzi się jego moc, nie więc to tam, no, no można podpiąć, że... No, no i jasne, jak wy... gdyby, słuchaj, wytłumaczone jest to całkiem, wiesz, wytłumaczone jest to całkiem legitnie i mnie to przekonuje, ale z drugiej strony to, że wiesz, że aktualnie nie, nie wiem jak teraz bo, bo od dawna już nie czytałem komiksów tych zwłaszcza tych nowszych było tak że o wiecie bo tutaj um, mówiąc Thor nie mamy na myśli tego nowego Tora, który jest kobietą tylko mówiąc Thor mamy na myśli gościa który w sumie już nie nazywa się Thor tylko nazywa się Odinson mhm. e, i, i zamiast młota Tora ma tak naprawdę topór Aresa i tam nie wiem zamiast ręki ma hak i, i Rozumiesz o co chodzi. Tak, tak, tak. No ale to generalnie zdarza się, jak się mówi, no, no, robią z tego. Aczkolwiek, z... wiadomo, no, komiksy mają to do siebie, że utrzymują swój status quo i, i cokolwiek nie zmienią, kogokolwiek nie zabiją, to prędzej czy później ta postać i tak stanie z, z grobu i, i przejmie swoje obowiązki. No. Czy ogólnie polecasz. Tak, jest bardzo przyjemne, bardzo współczesne. E, ponieważ jest to nowa postać, praktycznie masz zerowe, zerowy próg wejścia, bo wszystko jest mniej więcej wytłumaczone. No, pojawiają się po drodze postacie, takie jak Kapitan Marvel, czy Wolverine, czy, czy e, inni, mhm. między innymi Lockjaw, ale to są postacie, które gdzieś tam się zawsze na pierwszym, drugim, trzecim planie przewijały, że przynajmniej znasz je z widzenia. Swoją drogą e, przypomniała mi się rzecz, e, to co mówiłeś, ta e, mgła, która tam dała tej tak. e, Miss Marvel moc też faktycznie ma taką dość dziwną nazwę, pewnie skrzywdzę Sterigen Mist mhm. w każdym razie e, ona zrobiła innego świetnego super bohatera, który nazywa się Black Bolt i ostatnio mój ziomek mi e, dał bardzo fajną triwiet co do tego, bo ja rozumiem, że można nie być kreatywnym co do tego, jak się nazywa faktycznie ta osoba, nie? Ale masz gościa, który nazywa się Black Bolt i jego imię i nazwisko to oh, Blackagar Boltagon. Black Agar Boltagon. Tak, aczkolwiek. Bolt. Jak... Hmm. Tak, ale Black Bolt jest dosyć starą postacią, on tam się chyba przewijał w latach 70. już. Tak, tak, ale to, nadal, no nie wiem, w latach 70. był też Peter Parker, no nie? ale to jest Black Agar no. Boltagon, no Kama. <laughs> chyba nawet był serial o nim. O Black Bolcie? Jezus, tak. maja, ale bym chciał go teraz zobaczyć. To jest pewnie ktoś w stylu Green Lanterna, nie? Eee, Czekaj. Ambient Particle and Electron Harnessing. Totalnie ktoś w stylu Green Lanterna. Eee, nie, no, bo, e, Black Bolt ma to, że on musi milczeć. Bo jego musi struny milczeć. głosowe wytwarzają tak silne yy, fale, że A, nawet okay. szept jest w stanie, wiesz, niszczyć budynki. Oh, okay. I cała idea, idea Black Bolta jest taka, że Black Bolt jest po prostu. Yy, nigdy nic nie mówi. Mm -hmm. I po prostu jest królem, nie? Bo nikt mu nie podskoczy. No tak. Bo jak na kogoś wrzaśnie, to tego gościa już nie ma. No tak. Tak, no ja dobra, w razie... problem, problem z tym serialem, jeszcze, jeszcze jak już jesteśmy na, na, idziemy na flow, był pamiętam taki, mhm. że przedstawiony właśnie Black Bolt i jego żona Meduza zostali przedstawieni jako taki kompletni, wiesz, naziści wy wykorzystujący swoich ludzi jak niewolników i tak dalej. Oni zostali obaleni przez jego brata w sensie Black Bolta, Maximusa, mhm. który uwalnia tych ludzi a sam Black Bolt zostaje wygnany na ziemię. Mhm. I problem w tym serialu był taki, że on był głównym bohaterem, nie? I jest tak, hej, ale w sumie w sumie po chuja się mam nim interesować, skoro on był zły i teraz w sumie królestwo się rozwija. Jest spoko demokratyczne. Dlaczego mam chcieć, żeby on wrócił na tron? No tak. Ech. Dobry. No cóż. Blaka Garboltagon na zawsze w serce. A jak już Jest jesteś w, w supermocach, to, to, to, to wydaje mi się. że najważniejsze, znaczy najlepszą superbohaterką byłaby super która posiadałaby po prostu moc gotowania. Jak w pewnym komisie okną chciałbym. Oooo przejściu U... ładu. Dawaj, dawaj, dawaj, Trochę, trochę riski. Trochę riski, to prawda. E, szoku geki na Czyli. Hmm, polski tytuł też już chyba zaistniał? Food, food Wars, y, tu, jaki jest polski tytuł? Mm -hmm. może Nie wiem. Kulinarne pojedynki. O kurwa. Hmm. O. Także może Szoku Gekinosomo. Hmm. Y, y, dlaczego chciałbym dzisiaj porozmawiać o tytule, który ma już lat 8. Ponieważ Co skończył mi? się dosyć niedawno. To po pierwsze, bo w sierpniu zeszłego roku. Troszeczkę a drugie... cię zrywa. O, tylko nie to. <głos> Mam nadzieję, że już nie będzie. Będę ewentualnie mówił wolniej i udawał, że się jąkam. E, ponieważ e, komiks skończył się w sierpniu zeszłego roku, a ja lubię czytać komiksy, które są już skończone. E, mm -hmm. Po drugie, dlatego, że że w grudniu zeszłego roku zakończył się czwarty sezon w anime, co jest też dobrym w sumie momentem, w którym można obejrzeć całą fajną część tego tej powieści. A teraz o czym to jest? szukokekino Soma, czyli jak już zdradza polski tytuł kulinarny, pojedynki, mówi o piętnastoletnim chłopaku, Saumie Yukihira. E, który jest synem właści właściciela takiej rodzinnej restauracji. Gdzieś w jakiejś tam alejce w japońskim miasteczku. Mm -hmm. e, pewnego dnia jego ojciec mówi, ty słuchaj, zapisałem cię do takiej szkoły do kucharzy. E, znowu cię zrywa trochę. Demet, co mogę zrobić, panowie? Mm. Nie antenę przez okno. Dobra, nie będę przeglądał internetu w międzyczasie, to może... Dobra, jeszcze powłączam tu ręce. U... Ale te legalne. No, no. Te nielegalne muszą się ściągać. E, dobra. E, I jego ojciec mówi... Niech wiem, mnie przerwał? Póki co nie przerwę. Że, zapis... okay. że, że zapisał go do takiej szkoły dla kucharzy. Mhm. Okazuje się, że jest to najlepsza na świecie szkoła dla kucharzy, w której uczniowie to praktycznie sami synowie jakichś właścicieli kilkukwiestkowych restauracji, córki, no, właścicieli, do, najlepszych dostawców produktów spożywczych i tak dalej i tym podobnie. No i do tej szkoły trafia właśnie główny bohater, który w zasadzie gotowanie no, to na własną rękę od ojca się nauczył. I jest takim typowym właśnie y, plepsem tak, w świecie arystokracji. Ale co się okazuje zaraz na początku serii, w, jest to oczywiście shonen, mm -hmm. czyli manga dla chłopców, w której musi być temat pojedynków i y, wygranych-przegranych. Wszystkie konflikty i wszystkie sposoby są tam oczywiście rozwiązywane no. przez gotowanie. Oczywiście, jak w, nie wiem, za grach karcianych, wszystko będzie bite kartami, nie? Tak. E, przy okazji, jako że to jedzenie, które tworzą kucharze w najlepszej szkole w, w, w, w, no, kulinarnej, musi być tak świetne, że po prostu y, ludziom, ludzie zdzierają z siebie ubrania, czy, czy, czy wręcz ubrania, same się z nich rozsypują, kiedy jedzą tak świetne jedzenie. Mm. Krzyczą? Pojawiają się otoczki jak, jak, jak gotują? E, tak, oczywiście. I nie wiem jak bardzo... Krzyczą? Bogaty jest smażą steka no. przez całą godzinę. Powiem ci, że z, z samej serii anime, bo tam zazwyczaj są takie jeszcze rozciągane, Tak jak oglądałem pierwsze dwa sezony, to nie wydawały się aż tak przedłużone te reakcje. E, czasem są przedłużone, może dlatego, że nie jestem w tym super zainteresowany, opisy dlaczego to danie jest takie super świetne mm -hmm. i też nie mam pojęcia, czy faktycznie to jest gościu, który się interesuje tam kulinariami i, i faktycznie gada spoko rzeczy, które można byłoby wykorzystać w kuchni, czy taki zwyczajny, szony nowy bullshit, który ma trochę zapełnić karty. Mm, dobra. No. Co ty tam wrzucasz? Nieważne. Yy, powiem tak, na pewno polecam, jeśli ktoś by chciał to z... Z obejrzeć szybko to anime, ponieważ manga skończyła się na 36. tomie, więc trochę do czytania jest. Yy -y -y. A yy -y. wciągnąłem to w jakiś miesiąc. No, 36. Tom, tomia... nie tak źle. Szybko. No to gdzie dziennie, no to akurat do autobusu. Yy... Tak, i od... Aha, może coś z... więcej względem fabuły, no bo ogólny premis macie. I, I cóż, no, i Soma, jako że już takie pojedynki przeprowadzał z ojcem, i pół, na samym początku kwestii jest powiedziane, że przegrał już 490 z 490, które przeprowadzili. No, mm -hmm. chcę pokazać ojcu, że jest godzin właśnie bycia kolejnym szefem y, tej restauracji. No to tak samo, jak, jak i główny Uchateriuk Hira. Y, w taki sposób, że chcę zostać najlepszym kucharzem w tej szkole. W tej mm -hmm. szkole jest oczywiście wielka ra rada dziesięciu najlepszych uczniów, mhm. do której na, na początku Yukihira chce się dostać. Gdzie każdy ma oczywiście jakąś swoją specjalność i tak dalej, i w ogóle żeby z nimi walczyć to trzeba się jakoś najpierw zaprezentować, więc musi najpierw wygrywać z pierwszakami i tak dalej. No i... Co? No... główną uderza w wiatrak i tak się wszystko kręci. No tak. Zadawajcie pytania, będziemy prościej. Jakby... Uh, czy to jest takie... ma wciągającą faktycznie fabułę, czy...? Wciągające przede wszystkim moim zdaniem są postacie, ponieważ nie są takie szone nowo stereotypowe. Mm -hmm. e, oczywiście jest tutaj tak, że no powiedzmy główny bohater to jest ten zawodnik, w stylu... No, okay. no bo to musi być oczywiście, żeby ten, ten młody Japończyk był zainteresowany główną postacią, mm -hmm. ale, ale wokół e, samego Soumy e, jest sporo różnych i w miarę ciekawych osobowości, okay. które się pokazują i które, co mi się bardzo podobało, do samego końca nie są zaniedbywane, tak? mm. Bo często jest tak, że powiedzmy, nie wiem, to jakaś postać pojawia się, jest bardzo bliska głównemu bohaterowi, nie wiem, w pierwszym arku, mm -hmm. a potem jak już skończy się fabuła i powiedzmy, nie wiem, muszą przejść do jakiegoś innego wydarzenia, tak, to nagle jest zupełnie pomijane. Mm. Okay. Tu, żeby nie skomać, raz jakieś 10, 15 postaci. Cię sprowadzają do końca, i na, na końcu w tych oczywiście dodatkowych rozdziałach jest nawet powiedziane kto jak skończył po tej szkole. A to, co gotują, jest w jakiś sposób legitne, czy, czy to są po prostu jakieś wymyślne dania z stylu chowdera? E, są to legitne dania w miarę. Powiem tak, na początku tak, no bo wiadomo, że to jest ten rozwój bohatera. Nie? Mhm. Nie, czyli póki to są takie dania, które faktycznie mógłby zrobić człowiek, który przychodzi do takiej szkoły. To są nawet pod koniec rozdziałów nieraz yy, przepisy takie jednostronicowe, nie? że można sobie samą spróbować. Yy, I wyglądają nawet na potrawy, które da się zrobić. Wiadomo, że na koniec, kiedy mm, już dochodzi, no to też nie będzie spoiler w zasadzie, yy, jedną z głównych postaci jest yy, córka rektora tej uczelni, która ma moc tak zwanego boskiego języka, czyli no coś jak, nie wiem słuch idealny, to ona ma smak idealny. Wszystko mm -hmm. potrafi wyczuć w jedzeniu Super i Jest tylko najlepsze coś tam. Mm -hmm. Tak, i, i Soma też sobie za punkt kontrów przyjął, że zrobi coś, co ona uzna, że jest przepyszne. E, swoją drogą, Oby, koniec... przepraszam, że ci tak przerwę. Mm -hmm, proszę bardzo. E, tak. Znalazłem informację, że przepisy do Shokugekino Soma robi Yuki Morisaki, taki gość, który jest dość znanym takim telewizyjnym szefem kuchni, więc Prawdopodobnie one są most i legitne, nie są jakieś takie 100% wymyślone. Prawdopodobnie, chociaż więc... na pewno już wiesz, ich stopniowanie, no to wiadomo, że Nie, no jasne, pewnie tutaj... mają w sobie jakieś elementy wymyślone, ale jako baza powinny być w miarę, w miarę spoko, bo mają takiego faktycznie gościa, który się na tym zna i jest też znany jako szef kuchni super to fajna informacja e, tak, na, no. na, na pewno polecam jeśli już się ogląda na przykład właśnie teraz skończył się ten, tak jak wspomniałem wcześniej, czwarty sezon, który kończy też powiedziałbym główny ark który mhm. autor zakładam od początku miał na myśli to jest gdzieś powiedzmy pokrywa do jakiegoś dwieście, nie wiem, 30-40 rozdziału, nie? Bo, wie, wie, no jeśli ktoś powiedzmy, jest bardziej w te właśnie Shonen Jumpy, to wie, jak to wygląda, nie? że jak już autor zaczyna pisać i nawet ma już, powiedzmy, jakiś pomysł, no, to póki manga się sprzedaje, no, to trzeba pisać dalej. Yeah. I jednak te kolejne rozdziały widać, że są już tak w zasadzie wymyślony, ten m, premis bardzo się chwieje w zasadzie w, mm -hmm. w paradach, nie, to co jest tam wymyślane. Stara się czy autor domykać wątki i tak dalej i to już nie jest aż tak fajne jak, jak to, co się dzieje do czwartego sezonu anime. Mm -hmm. Każdy oczywiście z tych głównych bohaterów ma jakąś Dobra, bo w... sorry, że też Ci wejdę w słowo, ale gdzieś hmm? mi umknął fakt, że mówiłeś o anime. Bo czytam mangę, ale jest też anime, które polecam, jeśli ktoś po prostu nie lubi mangi. Okej. Okay. Obecnie jest odcinków anime, że sprawdzałem z niedawno 73 chyba, bo jest dosyć sporo sezonów. I każdy z nich w zasadzie jest jednak osobnym arkiem, nie? Czyli, czyli jakby Zamkniętą całością. Rozdziałem? Historią, na której możesz zakończyć oglądanie I, i, i nie będziesz się czuł powiedzmy jak pokrzywdzony, że masz jakiś cliffhanger. Okay. I są podzielone głównie na takie 12 odcinkowe segmenty, więc... więc wydaje mi się to spoko. No jeszcze wracając, każdy w zasadzie z głównych y, nakreślonych bohaterów ma też swój specjalny styl gotowania, co mhm. jest fajne i na przykład Yuki Hira jest osobą, która specjalizuje się właśnie w takich, jak to powiedzieć, chłopskich rozwiązaniach czyli nieraz to wygląda tak, że w, jest jakiś tam właśnie te geki, czyli ten pojedynek kulinarny mhm. gdzie są jacyś właśnie w, w jury nie wiem, właśnie właściciel pięciogwiazdkowej restauracji, tam jakiś najlepszy dostawca wołowiny w Japonii a on wyciąga nagle, nie wiem, jakieś krakersy ryżowe i zaczyna je kruszyć sobie ten moździerzem mi. no, to jest, bo za, zawsze dawała mnie do panierki było super. I potem się okazuje, że faktycznie, bo to gdzieś tam bardziej eksponuje umami, mięsa, coś tam, w, w, wyciąga wilgoć z niego i jest to też wyjaśnione na kolejnych trzech stronach. Mm -hmm. Jeszcze jakieś nie, w sumie, znaczy jak kojarzę mniej więcej ten tytuł, nie brałem się za niego, bo nie wiem, nie wydawał mi się aż tak jakby ciekawy, ale w sumie ostatnio nie oglądam za dużami, no w ogóle, więc no, ja go tak mniej więcej kojarzę, ale w sumie jak, jak mówisz, że jest skończony, to, to mnie trochę bardziej zachęca do ogarnięcia go, bo... Tak, i wydaje hmm, mi się, tak że mogą się zrobić historia. jeszcze, że, że, jeśli nie będą chcieli przeciągać, to powinny powstać jeszcze z jakieś 24 odcinki, mm -hmm. żeby faktycznie pokryć całość. Ten, jak będą próbowali to trochę przeciągać i ten, to z jakieś 36. Mm -hmm. Ale mówię, moim zdaniem te właśnie obecne 73 odcinki pokrywają naprawdę bardzo fajną historię, która, no, mówić nie mówicie, z Shonenem, czyli, czyli wiadomo, że, że dobro zawsze mm -hmm. wygrywa. Ale, kurczę, jest to jeden z lepszych szumów, które czytałem, no, ale nie czytam ich też dużo. <gry> okay. No dobra, um, to w sumie jak już mówimy o Amino, to ja mam aminofilm, który niedawno wyszedł w wersji studenckiej i fajnie by było o nim e, powiedzieć. Jest sobie takie studio, które nazywa się Trigger i które zrobiło na przykład Little Witch Akademia, Kill Kill, no i tam parę innych rzeczy po drodze. I zrobili też niedawno film, który nazywa się Promare. I jest to, jakby to powiedzieć, film, który opowiada o takich futurystycznych strażakach. I jakby premis jest taki, ludzie z, z niewiadomego powodu czasami wybuchają ogniem i zamieniają się w takie płonące demony, których wszyscy się boją. No i jest służba strażacka, która zajmuje się gaszeniem tych pożarów, które oni wywołują e, i łapaniem tych demonów. E, taki jest premis i główny bohater jest nowym, nowym nabytkiem w jakby drużynie strażackiej. Dlaczego może być fajne? No, generalnie Studio Trigger robi, robi fajne rzeczy. Też e, reżyserie e, tego konkretnego dzieła, e, jak i designy postaci, e, brali ludzie od Góry Nagana, który jest no, moim zdaniem jedną z fajniejszych takich serii, którą można sobie obejrzeć, a przy tym dość w sumie prostą i taką lajtową. E, są takie elementy mecha, są, e, są naprawdę fajnie zaprojektowane postaci, nie są takie zupełnie dwuwymiarowe, acz trochę im brakuje trochę brakuje pobocznym postaciom w sensie widać, które są główne a które są poboczne i nie odzywają się za bardzo w trakcie samego, samego show troszkę e... mnie przeraża kreska w jakim sensie przeraża? że jest taka bardzo amino? Znaczy, Czy... no nie, że mi się właśnie tak kojarzy z takimi starymi Seriami mm -hmm. jakoś tak, nie wiem, z jednej strony wygląda dosyć staro jak, nie wiem, Ghost in the Show, w sensie, jak gdyby, mm -hmm. z, czy Trigun, a z drugiej widzę, no. że jest zrobiona tak cienko, fleszowo w stylu kartonetworkowych animacji. To jest takie bardzo jaskrawe mimo wszystko, Ja jest też takie, jakby ta kreska jest fajna, bo tak jak w, na przykład Kill a Kill, wszystko jest bardzo przerysowane do tego stopnia, że tak jakby, o, porównując do Jojo, tak jak w Jojo, jakby onomatopeje są fizyczne, tutaj napisy są fizyczne, nie? To no jest, właśnie, e, właśnie patrzę na bardzo, trailer. Tak, są takie bardzo pogięte kąty kamery, że wszystko jest właśnie takie, na przykład ktoś ma ogromne nogi, nie? Bo kamera bierze go tak zupełnie, jakby leżała na ten, jakby była wkopana w ogóle w podłogę. Um, jest dużo fajnych ujęć takich, ani, ami, e, fu, animacja jest naprawdę, naprawdę fajna, to studio co jak co, robią e, fajniejsze i mniej fajne rzeczy ale na animacji to się znają więc ona jest naprawdę lux tak samo moim zdaniem designy są naprawdę lux jest trochę CGI, ale to w sumie nie przeszkadza bo to CGI to są głównie jakieś efekty i mechy, bo też jest tutaj trochę mechów takich mechów strażackich, jakkolwiek to nie brzmi. Um, Krzysz, no. wygląd wygląda, patrzę na trailer, więc ciężko mi mm -hmm. się wypowiedzieć, ale wygląda to trochę jak taka, jak trailer do japońskiej podróbki Overwatcha. Hmm. Hmm. W sensie wygląda to jak jakiś trailer właśnie jakiegoś hero shootera, tak trochę na anime. Może tak, no w sumie jest tutaj na, przy tych mechach jest na tyle dużo tej grafiki 3D, że faktycznie może to przywodzić na myśl trochę grę. Eee, ale hmm, mimo wszystko wydaje mi się, że raczej to jest na plus niż na minus. W sensie to mhm. wygląda okej. Okay. Tak samo na przykład jest e, może już trafiłeś ogień albo lawa e, widoczna. Ona też jest zrobiona zupełnie w CG i to też fajnie wygląda, bo ogień jest taki bardzo trójkątny i bardzo stylizowany. Mm -hmm. Jest taki różowy, bym powiedział nawet? Chyba taki różowo-zielony, jakby? Ciekawy w każdym razie. Yy, I jeśli chodzi o takie rozbuchanie, to to anime jest naprawdę rozbuchane. I jeśli lubicie po prostu oglądać takie epic fights, coś tam, coś tam, to, to jest naprawdę spoko. Fabuła jest ja, taka... Ja, okay, ja, jak tam jest z gatunkiem? To no? jest taki triggerowy jazda bez trzymanki, czy znaczy to jest. To ma faktycznie skończona fabuła? To jest skończona fabuła, w sensie yy, dostajemy, jakby wchodzimy w ten świat tak jakby bez rozbiegu nie? nie ma tego, że o, nagle zaczynają się pojawiać ludzie, którzy eksplodują ogniem nie, ci ludzie, którzy eksplodują ogniem już od jakiegoś czasu istnieją i my już to mamy to... służby, które sobie z tym radzą a to jest tylko dociągnięta konkretna historia yy, do końca, tak jakby to jest film, nie? To jest Tak, To jest, Kata, film. jest, to jest nie nie jeden serio. film a i e, do niego są dwa takie jakby krótsze filmy, które wprowadzają w świat. Jed, jeden, e, po jednym na każdego głównego bohatera. Czyli dwa. E, no tak, tak ale on, one tam trwają z 20 minut każdy i nie są tak naprawdę potrzebne do tego, żeby zrozumieć, ale są takim gratisem, który można sobie obejrzeć przed filmem właściwym. I tam no, dorzucają lekki background co do... A jak to jest z... Znaczy tak bezspoilerowo z fabułą. Mówią, no. że wiele e, takich animowych filmów, mhm. jakie zdarzyło mi się oglądać, miały albo bardzo takie, wiesz, e, albo urywały się wątki gdzieś w połowie. Na zasadzie, jak coś wymyślimy do końca, to nie wiem, może grę wydamy, albo serial, albo coś. A. Mhm. Albo były, czyli ewidentnie były w sumie bardziej reklamą jakiegoś innego produktu, mhm. albo były tak bardzo metaforycznie odbiegające od e, zachodniej kultury, że w sumie, mhm. wiesz, dla Japończyka coś to znaczy, mhm. a dla europejskiego widza, czy, czy nie japońskiego widza, jest takie, no. a, aha. To, ta, yy, nie wiem, z, no. z tej spłono, spalonej ziemi właśnie wyrosło magiczne drzewo, i tam, nie wiem, uleczyło raka u wszystkich. Bo yy, wszystko no. płynie, nie? Okej, okay, dobra. To jest tak. Widziałeś Red Line? Nie. Okej. Okay. No to, hmm, to by było dobre porównanie, ale dobra. W każdym razie, fabuła jest, nie jest jakaś przesadnie zawalowana ani skomplikowana ma w sobie jakieś tam dwa twisty, które są powiedzmy też nie jakieś super niesamowite, ale są ok. i jest doprowadzona do takiego całkiem satysfakcjonującego zakończenia w, w tym sensie, że nie czujesz, że to jest ok urwana historia i teraz nagle musisz poczekać, nie wiem, na następny film, albo na grę, albo na komiks, albo cokolwiek. Nie, to jest historia, gdzie konkretna rzecz dochodzi do końca i oni sobie wtedy mówią ok no dobra, to teraz jakby oni żyją główni bohaterowie żyją dalej, ale jakby historia jest zakończona, nie ma już nic więcej w niej do wyeksplorowania za bardzo więc to jest tak jakby historia o dwóch typach, o skrajnie innym podejściu, którzy jakby muszą, są trochę zmuszeni do tego, żeby współpracować może tak i udaje im się współpracować na tyle tą rzecz, że osiągają to, co czy, chcieli. Czyli to jest taki i... taki body cop movie. Uh, fi, fire Depth. Ba, body Fire Depth movie. Tak, tylko, że zamiast czarnego typa, który jest stary, yy, to jest yy, bardzo młody typ, który jest taki bardzo yy, arogancki to nie jest dobre słowo, ale jest taki ponad wszystkich, no nie? I zamiast tego śmiesznego białasa jest trochę jeszcze taki przesadzony śmieszek Azjata. No, ale tak, w sumie buddy cop to nie jest takie złe porównanie. Nie wiem, mimo wszystko ja bym powiedział, że polecam. Animacja jest super, fabuła jest ok, nie jest niesamowita. Jeśli ktoś widział redline, to jest podobnego kalibru fabuła, czyli no taka, okej okay, ale to nie jest główne danie w tym co tu się ogląda są bardzo fajne walki, są mechy, jeśli ktoś lubi albo nie lubi to może być dla niego merit albo nie jest, wyko jest wykorzystanie CGI, moim zdaniem bardzo, bardzo dobrze wykorzystane CGI bo mimo wszystko tam ryjce i postacie są rysowane a mechy i ogień, czy jakieś efekty są dopiero robione w CGI i to... No wyglądają ok, po prostu w tym 3D. Um, no, ja ogólnie polecam. A, no i nie jest długie, nie? Tam dwie godziny to nie jest, nie jest dużo. I jest dostępne w wersji studenckiej. W dobrej jakości też. Mm -hmm. Kumam, no, podoba mi się ten pomysł. Jeżeli mm. będzie gdzieś dostępne w wersji nie to pewnie, jeżeli nie wyleci mi to z głowy, to pewnie się przyjrzę. Mm -hmm. No ja polecam, bo chociażby, nawet jeśli jakby zupełnie zbije się fabułę, jest po prostu przyjemne do oglądania. Mm -hmm. No dobra, to jak jesteśmy już przy pożarach i innych niefortunnych zdarzeniach. Tak. Znaczy przy pożarach to jest bardzo dobre, ponieważ e, nie wiem, czy e, jesteście zaznajomieni z tym, o czym teraz będę mówił? Ja Znam tak. tytuł. Bo to, o czym teraz opowiem, jest tak przykre, że uprzedzę Was, że możecie odejść, wyłączyć ten podcast. Wy, jako prowadzący, możecie wyłączyć się z nagrywania dalej. Ponieważ to, o czym Wam opowiem, jest naprawdę przykre. Mhm. Nie kończy się dobrze. Właściwie pozbawia nasze życie optymizmem i w jakiś sposób jest powiązane z ogniem. Okay. Bo wszystko zaczyna się od pożaru. E... Na Netflixie już parę lat temu pojawiła się adaptacja książek, y... seria niefortunnych zdarzeń, mm -hmm. napisanych przez y... Lemonego Snicketa. Mm -hmm. A tak naprawdę, jeżeli dobrze pamiętam, to y... Daniela Handlera, ale już, już sprawdzam, żeby nie, nie, popier nie popieprzyć. Sprawdzam, dobrze prawisz. Eee, tak, trafiłem? Tak, tak. Tak, Daniela Handlera. Jest to seria 13 książek o, o trójce rodzeństwa, których rodzice zginęli w pożarze. Okej. Okay. I którzy od tego momentu swojego życia nie mają, nie dzieje się nic przyjemnego w ich życiu. Trafiają pod opiekę mm, swojego wujka, hrabiego Olafa, który mhm. dybie na ich fortunę i robi to y, naprawdę skutecznie. I mhm. jak y, powiedziała moja dziewczyna, ten kolej się zgorszy od Voldemorta. O kurde. E, seri serialu Netflixa grany jest przez Nila Patricka Harris'a. Mm -hmm. Możecie go kojarzyć jako Barney Stinsona z tak, tak. How I Met Your Mother. Mm -hmm. I serial jest naprawdę dobry. Jeżeli już zrobiłem mini research ostatnimi dniami i reżyserem i showrunnerem e, serialu jest e, twórca e, rodziny Adams'ów, w sensie tych dwóch filmów z lat 90. -tych. Tych, mm -hmm. tych dobrych, e, gdzie za wujka Festera był Christopher Lloyd, nie wiem, czy pamiętacie, czy nie. Mm -hmm. e, ale cały serial też trzyma taki, taki ponury, mroczny klimat. Mm -hmm. Sam y, właśnie tytułowy, y, tytułowy, sam y, główny bohater, bo można w sumie go tak nazwać, czyli y, Hrabia Olaf, grany przez Nila Patricka Harrisa, jest naprawdę przecudowny. Mhm. Widać, mimo że widać, że twórcy bardzo mocno wzorowali się na filmie z 2004 roku z Jimem Carey'em, mhm. to y, sam Neil Patrick Harris poszedł w zupełnie inną stronę w odgrywaniu y, postaci, która w sumie w książkach jest opisana na tyle dokładnie, że, że ciężko tutaj o jakąś interpretację. Y, Problemem tego serialu jest to, że jednak faktycznie, bo serial ma trzy sezony. Na jedną książkę wypadają dwa odcinki, czyli około półtorej godziny. No tak. Problem w tym, że o ile w niektórych książkach, czy tam w niektórych tych takich mm, segmentach dwuodcinkowych, dwu tego czasu jest naprawdę mało i, i trzyma napięcie praktycznie od początku do, do samego końca, Mhm. to bywają takie, nie wiem jak to powiedzieć, Nazwijmy to książki, w których czas antenowy jest na tyle krótki, że zostają po prostu sztucznie rozepchane wątki, które działają na niekorzyść bohaterów. Mhm. Czyli mhm. generalnie tak nie do końca dobrze jest ym, wycelowane ilość y, treści na ilość odcinków, tak? Tak, tak. W sensie y, jest na przykład odcinek, który y, w książce, o ile dobrze pamiętam, bohaterowie od razu wpadli na rozwiązanie problemu, który natrafili, y, a w serialu jest to rozciągnięte wręcz do niebotycznie 20 minut, ponieważ zostają... Najpierw zabrani z miejsca, z którego byli, zostają zawiezieni gdzie indziej, gdzie poznają postać, która jest wymyślona na potrzeby serialu, która z nimi dyskutuje, coś tam im pomaga, pomaga im w, w ich problemie, po czym oni zostawiają pozostałych, pozostałe osoby z danej sceny, wracają do miejsca, z którego wrócili i dopiero potem zaczynają działać. Całość jest rozciągnięta na 15 do 20 minut, a mogłoby się zamknąć w jednej scenie. No, ale spowodowane jest to faktycznie tym czasem. Hmm, typ. No, ale zapomniałem o najważniejszym. Nie wiem, czy mogę tutaj mówić, jako, o, o, że jest to spoiler, znaczy, ale... Tak, ta seria książek ma już ponad 10 lat. Myślę, że na ludzie możesz. Tak, e, bo w całej serii książek i serialu chodzi o to, że w każdym tomie poza pierwszym, w którym poznają bezpośrednio hrabiego Olafa, który tam ma chrapkę na ich, na ich fortunę. Oni od niego uciekają, udaje im się wykpić, uciec i zostają prze, w każdym tomie zostają przenoszeni jak gdyby w inne miejsce i za każdym razem za nimi pojawia się hrabia Olaf w przebraniu. Okay. Raz podaje się tam za lekarz, kiedy bohaterowie lądują w szpitalu, on podaje się za lekarza. Kiedy mhm. bohaterowie lądują w... U... Czyli jakby cała książka kończy się tak, że nie wiem. oni w końcu tam powiedzmy, że lądują w szpitalu, bo coś tam. I ten hrabia Olaf ich tak jakby z ukrycia obserwuje pod postacią lekarza, tak? Nie, nie, nie, nie. E, bohaterowie na początku książki trafiają na przykład do szpitala. Aha. Stwierdzają, nareszcie jesteśmy bezpieczni. Mhm. Nagle słyszą, że ktoś musi ich przebadać. Otwierają się drzwi. I wchodzi y, hrabia Olaf mówiący, że ho, ho, ho, jestem nowym lekarzem w tym szpitalu. Kogo my a tu ona, mamy do badania? On, oni, oni wiedzą, tak? Tak. Y, okay. Cała idea tego serialu jest taka, że dzieci od razu rozpoznają hrabiego Olafa w jego przebraniach. No ja wiedzą sam, od razu, że to jest on, ponieważ mają z nim złe wspomnienia. A wszyscy dorośli naokoło mówią, nie, nie, przecież hrabia Olaf to jest aktorem, a nie lekarzem. Przecież Hrabia Olaf to był tam aktor, to był bardzo przystojny aktor, który miał tam tatuaż na kostce, a ten tutaj pirat czy tam kapitan statku nie ma nogi, więc nie może mieć tatuaża na kostce. No tak, to jest I po, Tak, i po prostu jak oglądasz te odcinki jeden za drugim, to masz wrażenie, po prostu cierpisz, jak widzisz tych, tych ludzi, którzy Którzy powinni już po tylu odcinkach rozpoznawać tego Olafa na odległość. Mhm. Oni wszyscy mówią, nie, nie, to nie jest hrabie Olaf, wam się wydaje, bo wy źle przeszliście, wy tyle z nim przeszliście, tyle problemów z nim mieliście, że nie zaufacie żadnemu nieznajomemu, bo każdy z nich to jest hrabia Olaf. A te dzieci, tak, bo to prawda. Każdy z nich to jest on w przebraniu. A czy y, to jest tak, że on się kiedyś im y, odkrywa? że o, to ja byłem cały ten czas i oni mówią, a no wiemy. E, to zależy od konwencji odcinka, bo każdy odcinek ma jest trochę przedstawiony w trochę innej konwencji, porusza trochę inne e, okay. problemy. E, to jest tak trochę, że m, bierze jakiś, jakiś problem, dany odcinek i go wyolbrzymia do takiej gigantycznej, wręcz parodiującej skali, nie? Na przykład, właśnie był odcinek ze szpitalem i, i masz na przykład to, że nie mogą zostać przyjęci do szpitala, ponieważ nie wypełnili dokumentów. I tam zostają zasypani, wiesz, 20 plikami arkuszy w czterech kopiach, które muszą wypełnić, żeby, żeby przejść dalej, nie? Mhm. I, I po prostu wiesz, w zależności od danej konwencji, danego odcinka, czasami on tam zdejmuje to przebranie i, i tam na przykład jak są sami ze sobą, nie, w jednym pomieszczeniu i już, wiesz, ściąga to przebranie, zrzuca je i mówi tak, to ja teraz was mam, zaraz tam was zamorduję, a innym razem po prostu jakimś dziwnym cudem znajduje się, wiesz, jakiś Deus Ex Machina, który mówi, chwila, tobie się zsunął ten yy, beret, tam ten cylinder się zsunął z twojej głowy i teraz widzę, że masz tylko jedną brew, ty na pewno jesteś tam hrabią Olafem, na co on, okay. wiesz, teatralnie mówi, patrzcie, samolot leci, po czym ucieka w drugą stronę. Aha, ok. okej. Jakieś pytania? E, tak, w sensie, czemu mówisz, że jest tragiczne? W sensie, oprócz tego, że jest zły ten plot pacing, czy jakkolwiek to nazwać? E, ogólnie to, cała... Cała historia no. jest tak przedstawiana, e, mhm. trochę jak, nie wiem, czy pamiętacie z dzieciństwa taki program 997, czy tam jakieś kroniki zbrodni. No, tak. E, że byli tam wynajęci tacy aktorzy statyści, którzy tam mhm. coś robili, w pewnym momencie się zatrzymywali, tam z kadru wychodził prowadzący i mówił, że no w tym momencie tam nastąpiło zadanie 12 ciosów nożem. Mhm. i tak a, dalej. Tak, a, ala ten, ala, o Jezu, jak się nazywał te um, rewelacje któregoś tam wieku? Ten taki program historyczny, gdzie właśnie były stop klatki i typ wchodził na plan i teraz opowiadał, no i tutaj Adolf Hitler, coś tam, coś tam, coś tak, tam. Tak, coś takiego, a, no. no i właśnie okay. cały ten serial jest tak kręcony, że jak gdyby autor tych powieści, czyli Lemony Snicket, Mhm. Wychodzi z za kadru i tłumaczy na przykład, co się właśnie dzieje. Czyli mhm. wołoszeński. Tak, że, że wiesz, że nagle tam hrabia, Olaf z nożem rzuca się na, na głównych bohaterów, na, na rodzeństwo Baduler. Nagle jest taka stopklatka. Z za kamery wychodzi ubrany w garnitur mężczyzna i mówi, to jest bardzo przykre, co mogły doświadczyć dzieci Baduler. Niestety nie, oddało, nie udało mi się odkryć powodów, dla których ten nóż mógł zatrzymać się na ludzkim ciele, coś tam, coś tam. I na każdym kroku, kiedy ten lektor, ten prowadzący program wychodzi w kadr, za każdym, na każdym kroku mówi, jakie to są przykre doświadczenia, jakie to jest smutne, pesymistyczne, jeżeli jeżeli masz jeszcze możliwość wyłączenia tego programu, zrób to w tej chwili. To nie jest dla ludzi o słabych nerwach. Okay. I tak dalej. W sensie cała konwencja jest taka, żeby, jak gdyby, że na każdym kroku jesteś bombardowany tym, że w całej historii tych trojaczków, znaczy mm -hmm. trojaczków, co ja mówię, rodzeństwa, w całej historii tego rodzeństwa nie dzieje im się nigdy nic dobrego. Za każdym razem, kiedy myślisz, że już jakoś im się udało, scenariusz obraca się po 180 stopni i magi w magiczny sposób hrabia Olaf, pojawia się i niszczy to, co oni myśleli, że, że udało im się ocalić. Tutaj jeszcze na koniec mojej opowieści o tym serialu chciałbym opowiedzieć o Insze. Które jest, y, do, do każdego odcinka, które jest cudowne. Zaraz Wam podrzucę. Ponieważ y, każde intro jest inne. Okay. Y, związane jest z danym odcinkiem i po prostu spoileruje y, daną książkę. Psst. Ale całą? Y, nie, w sensie y, spoilereret y, zawiera jakieś tam. Spoilery dotyczące e, Dotyczące danego odcinka, który właśnie oglądasz W sensie, okay. masz jakieś kadry z tego odcinka Albo jakieś y, y, Sama piosenka jest y, w jakiś sposób y, spoilerująca Ciężko mi jest to opowiedzieć Musielibyście tego przesłuchać mm -hmm. Nie, jest to, rozumiem rozumiem mm -hmm. Powiedz mi, jest... jakby miał teraz wybór, mm. powiedzmy, że przeczytać te 13 książek albo obejrzeć tę serię Netflixa. To e, co, ja czytałem te książki 12 lat temu i kompletnie ich nie pamiętam. W sensie mm. pamiętam pierwsze dwie, trzy, cztery może, bo były w miarę ciekawe, a mm -hmm. potem już jednak wszystko było, każda kolejna książka była pisana na jedno kopyto. W sensie. Ja nie pamiętam, że te książki, to się zastanawiam, czy, czy serial tego w takim razie? Polecasz bardziej, że. że... Więc co jest bardzo. Czy, czy... Mówię, nie pamiętam już książek, więc nie, jest, nie jestem w stanie ci powiedzieć, czy są jakieś duże zmiany w fabule e, serialu. Na pewno jest dodanych wiele e, twistów. Mhm. W sensie jest bardziej rozbudowany wątek tam tajnych organizacji i innych tego typu rzeczy, okay, które, które mhm. w książkach były gdzieś tam naznaczone, ale nie tak bardzo. Nie tak zapadająco w pamięć, nie? Mhm. E, a jakby, czy jako historia to jest jakby, czy to jest fajna historia po prostu, czy... e, hmm. Ciężko powiedzieć, znaczy te książki, no to, to, to jednak są książki dla dzieci, nie? Jak gdyby... No Jasne, ale to może być przyjemna historia, nie? Mm, jak gdyby sam serial jest tak kręcony, że po pewnym czasie jednak czujesz zmęczenie tym, nie? Mhm. Jak gdyby ta cała formuła, cała konwencja tego takiego teatralnego przerysowania trochę formy nad treścią, mhm. powoduje, że musisz sobie robić przerwę od tego serialu, bo, bo mimo, że fabuła tam w ostatnich zwłaszcza w końcu w trzecim sezonie jest nawet wciągająca i chcesz wiedzieć co bo już wiele wątków, które się nawarstwiły jakoś się tam zaczyna rozwiązywać i ukazywać mm -hmm. te wszystkie tajemnice trzymane od pierwszego odcinka, to jednak ta cała formuła jednak męczy. Okej. Okay. Okej, okay, rozumiem. A czy ta, jakby. Bo nie, nie żebym jakoś bardzo kojarzył, ale coś mi się takiego kojarzy, że ta historia ma takie średnie zakończenie. W sensie jest tak no, bardzo otwarte czy coś takiego. Jeśli chodzi o książki, to nie pamiętam zakończenia. Okay. A w serialu jeszcze nie dotarłem do zakończenia, więc też nie jestem okay. w stanie ci odpowiedzieć. Okay. W każdym razie obawiam się, że. Y jak gdyby cały setup budowania napięcia wokół e, tam historii, postaci, e, tam przeszłości, hrabiego Olafa, tych rzeczy, które motywują go do tego, żeby tam ich ścigał. Obawiam się, że mogą e, nie mieć wystarczająco dobrego przynięcia na koniec, żebym czuł się usatysfakcjonowany, tak? Bo tutaj e, zostały mi chyba trzy odcinki do końca, mhm. a ciągle jest budowany taki e, setup y, tajemnicy i, i niejasności, okay. wiesz, trochę, trochę to przypomina, o, to jest świetny przykład, trochę to przypomina losów jeśli chodzi o, o tajemnice, nie, mm -hmm. że wiesz, że z każdym odcinkiem miałeś coraz więcej pytań, coraz więcej tam własnych domysłów, a po prostu zakończenie było takie, że wszyscy po prostu machnęli na to ręką i poszli dalej. Nawet nie ma jakieś zgręczenie losu. Ale pamiętam, że e... było całkiem o... ciekawe, że tam listu tutaj nic, ale nie dotarłem za daleko. Tak, Stube. zakończenie było takie, że... Kamil, jesteś z nami? Tak, tak, jestem, że wszyscy nie żyją. E, tak, że moment, początek serialu to był tak naprawdę śmierć wszystkich postaci, a Wyspa jest czyść Co? Aha, okej, okay. no to to brzmi super słabo. <laughs> Tak ten, i jakby... To to nie, jest tajem, i to nie jest tajemnica, tak? Tylko to jest tak jakby miejsce, w którym oni muszą trochę pobyć, bo umarli. Tak, i każda osoba, która y, umierała w czasie, po prostu mm -hmm. odpokutowała za swoje grzechy i trafiała do nieba. Okej. Okay. I to... tam chyba ostatni, to... ostatni umarł ten, ten, ten, de, ten nie doktor nie Jack i... A ten jakiś tam czarny dym, który tam był i co? Tak. Tak. A, okej. Okay. Kaman, oprócz czarnego dymu tam był, wiesz, statua wolności, kod, który trze trzeba było wpisywać do komputera. Tak, ale to było, że typ w ogóle zmienił się przecież w ten czarny dym, chyba. Czy coś takiego, nie? No, poszedł do piekła. A, no. Tak. Nie, nie obejrzałem ani minuty tego filmu i wiem, że tam się zdarzyło e, serialu e, serialu, tak tak więc e, w wolnym czasie rzućcie sobie, sobie okiem na ten filmik, który wrzuciłem Kurde, to jest w... tak okropne, że aż chciałbym e, ja sobie otworzyłem go e, bardzo, znaczy muzyka fajna e, 22 odcinki teraz mam ochotę zobaczyć Lostów tylko for, for the meme value, że tak, zobaczymy, ironicznie tego tak, tak, właśnie coś takiego Ironiki. Że to jest takie wyjście, które jest najgorszym możliwym wyjściem, bo to znaczy, że na początku nic nie wymyślili i to im przyszło, o dobra zrobimy, że to jest taka alegoria Tak, jak ten, jak wiesz, jak masz sesję RPG trwającą 6 godzin, po czym słyszysz i nagle usłyszeliście budzik i wszyscy budzicie się tam w, tak, tak, no w namiocie, nie? Oh, wow. Zasnęliście na kempingu Tak Wszystkie ostatnie 6 godzin ubijania potworów to był tylko sen. No teraz tak ironicznie bym to zobaczył, szczerze mówiąc. <głos> Myślę, że możesz spokojnie zrobić sobie ironiczny recap na e, YouTube. Myślę, że spokojnie... Pe pewnie tak zrobię. Jakieś godzi godzinne ten, streszczenie godzinne siedmiu sezonów lostów tak pewnie tak Jezus Maria ile to ma co dobra to jest odcinki. no dobra to jest zdecydowanie za dużo żeby one były, one były pół godziny no. Chyba, Plus. no 40 minutowe. to chyba było 6 albo 7 sezonów tego było ja Jezu, chyba wy... ja chyba wypadłem na początku trzeciego o jest po wpisaniu Lost, pierwszy link z brzegu The ending of Lost finally explained Co tam wyjaśnił? No, totalnie sobie obejrzę jakieś takie streszczenie Lost'u Bo jestem aż ciekawy, jak bardzo trainerek to był Ciekaw jestem, czy po tym wszystkim Nadal został, zostali jacyś fani, że Ej, no nie, to był dobry pomysł Nie, okay. totalnie Pięć sezonów Lost'ów w 8 minut o! Idealnie. Puszczone na y, przyspieszeniu razy dwa nawet nie, nie zabierze za dużo twojego czasu. Pst. Tak byś musiał spędzić trzy dnia ciągiem, żeby to obejrzeć. No tak, ale... Nie, nie to, wydaje mi się... Tylko bym nie obejrzał. A odpowiadając na twoje pytanie wydaje mi się, no. że nie, że nie ma fanów Lost'ów. Chyba to jest taki serial, którego wszyscy nienawidzą. Wiesz, mm. że jak gdyby to nawet nie, nie jest w stanie się obronić tak jak na przykład obraniał się Derum, nie? No tak. Ej, tam w sumie grał ktoś sławny? To, to w Lostach? No, ktoś to się wybił na tym serialu? Eee, tak, wydaje mi się, że y, na pewno tego gościa, co grał y, Azjatę. Eee, czekaj, właśnie patrzę po twarzach i zryja podobni zupełnie do nikogo. Ale nie, czekaj, a ten typ? Eee... Kto grał? A, Harold Perino. To brzmi jak ktoś, kto mógłby być. Um, uh, kto mógłby się wybić. To Ewangelina Lili. To mi coś mówi. Nic mi to nie mówi. No, ja też jestem z sobie, dlatego się Was pytam. E, a, to jest ta. E, o, no. Elka, to jest Skobita, nie? Osa. E, typ... Tylko zaraz, kiedy byli ilości zrobieni? E, 2004? Nie, no dobra, no to był już potem. E, bo typ, który był w Matrixie jako tam jakiś ich operator na statku grał w losach w ogóle. Mhm. Ale no. Tak, no chyba wybiła się ta Ewangelina Lily, nie? Czyli y, osa z Marvela albo ta Elfka z Hobbita, co tam podrywała tego Krasnala A, e, ta ga, ga, Galadriela? Tak nie, to Galadriela z... to była nie. Kate Blanchett mm, dobra Czej e, Blanchett ta, ta, ta, Uriel Ta Uriel Muszę ją zobaczyć, jak wyglądała, bo Za chuj mi to, to nic z... nie mówi To Uriel to brzmi jak diabł zginalny <laughs> A, ah, ta ruda, dobra mm. No i ten, e, w Gwiezdnych Wojnach grał ten ziomeczek Dominik Mongahan. w tych nowych Gwiezdnych Wojnach e, To jest Merys e, Władcy Pierścienia O, oh, okej okay. ah, no Ej, zaraz, ale ten typ, czy nie grał w Wiedźminie? Teraz? Which one? Win. Navin, Navin Andrus. Wygląda jakby. A jak w, w Fitzgerald? Nie. W... Eee, nie <laughs> Wiltlefort. Wygl... Wiltlefort. Tak, Wiltlefort. Wygląda jak Wildeford, totalnie. <laughs> Ale nie. Nie, chyba nie. Ale grał na przykład Sense 8 które w jakiś sposób było tam chyba dość popularne swego czasu. Ale na przykład ci główni, przynajmniej moim zdaniem główni, czyli ten John Locke czy ten Harley Reese, to, to, to w ogóle się nie lubili. Zagrali w tymi. Myślę, że bo teraz koleś grający Johna Locke a czerpie z tego, z, z tamtymów, wiesz? <grym> z nienawiści. Ty, ty mówisz o tym grubym typie? Nie, nie, nie. Ale ee, ten Harley to był ten gruby typ. I był uh -huh. jeszcze ten Gryby taki Whistle, no nie? Tak, ten Whistle z, z nożem. Idąc za klacuchem. Tak. Wysol z nożem. Dobra, zobaczmy, czy on coś jeszcze robił. Jestem ciekaw. Eee, um, on grał wcześniej w jakichś rzeczach. Ale czy potem? Później grał w Mistrzowie Science Fiction. Hawaii 5.0 w czymkolwiek co się nazywa blacklist w i ferbie w i ferbie, tak podkładał głos odniósł, odniósł niebywały sukces pracował dla Disneya no tak nieważne co robisz, ważne jak to piszesz w CV, nie? tak, w jednym odcinku dobra, a ten gruby? otóż ten gruby to jest w sumie bardzo znamienita dla jego kariery, bo tytuł to czarna lista odkupienia. ej, ten gruby też podkładał głos w naszej Ferbie może był odcinek o losach? <gulanie> może <gulanie> był odcinek, że się Finneasz i Ferb rozbili na wyspie i znaleźli tych e, ludzi. ale podkłada też głos w Bojacku w Bojacku Horsemanie oh. e... można. Himself. Okej. Okay. <głos> Czyli w Bojacku Hoshmanie też były jaja z tego. Nie, w jednym <głos> epizodzie też nie występuje jako on sam po prostu. Jo George Garcia. Znaczy, chyba problemem jest to, że, że to był australijski serial, nie? I tam większość tych aktorów to jednak są e, mm. mieszkańcy Australii, a nie Ameryki, więc ciężko im było. E, był w dwóch odcinkach Hawaii Met Your Mother w ogóle. Ten gość, ten George Garcia, ten gruby. Nie no, to, to faktycznie. No, eee... no. ale w ogóle ilu tych, tych aktorów grało potem w Hawaii 5-0? To, to hmm. jest, jest główna obsada. Cinearz i Ferb to jest osób? myślę taki e, ten e, wyznacznik kultu. Eee, o, i w Once Zresztą Upon a no time, time też grał też. ten gruby. A, no faktycznie. W trzech odcinkach. Eee. Co, coś pewnie robią w jestem, czy Lost jako franczyza Coś jeszcze zarabia na siebie Myślę, że masz jakieś kraje, w które Które kupują Lost'ów jako coś takiego dopuszczenia tak, w telewizji? Tak, wiesz, masz, masz dalej jakieś TV4 czy, czy inny TV Puls, nie? Ale czy na Pulsie leci Lost? Wiesz co? Mnie zawsze na... kojarzyło, że na Pulsie lecą takie krapowe sci fi no tak, no te takie filmy tam, nie wiem, Atak Sfinksa no, e, Mordercy, nie? No, nie, ale właśnie chodzi mi o takie e, sci-fi -e z... Tak właśnie, mam Atak Sfinksa Mordercy, że takie, że aż źle się na nie patrzy, nie? To tak. One mi się kojarzą z e, te Pulse. No tak, więc e, równie no, nie, dobrze no, mogą no, też to kupić... To jest takie znane filmy, tylko te, które już są strasznie tanie, jeśli chodzi o licencję, nie? No, mhm. dlatego mówię, że równie dobrze mogą puszczać ten serial, nie? I mówię, że się... to jest. Premiera międzynarodowego hitu TV Puls należy do Pulsatu? Nie Tak Chyba Tak? Nie Czekaj. Nie, TV to Puls jest do... chyba osobny, TV4 należy do Polsatu. A, TV4, masz rację yy... Tak, mhm mm Oni mają tak jakby oddzielnie Mają Nie? nawet VOD playpuls.pl O kurwa <laughs> Cudowne. I ma tak fascynujące e, znaczy, seriale. Ja, ale no, ja ci Życie pod zastaw. Tak, i a teraz widziałem, jak przeglądałem telewizję, to widziałem akurat leciało ich drugi autorski serial e, e, o dziennikarzach jej gazety, która nazywa się Puls. Hmm. Puls życia, czy coś takiego. O Jezus Maria. A która stacja wypuszcza ten down the road? Nie wiem. TTV? Hmm. Down the road zespół w trasie. Nie znam tego po góry. <głos> <głos> <głos> o, to, o, o, o Boże, to jest to. O, o mój to... Boże. Czy to jest? <głos> tak. <głos> I, <czekaj. głos> to jest tak zły premis, że nie wierzę. <głos> no nie. Stary to, to jest prime time. To jest. No, to jest trochę prime. Time. Opowiada. Ej, ale znowu... to jest TTV, TTV chyba należy do TVN. -u. Jeśli dobrze tak. pamiętam. No, tak a. mi się też wydaje. What did you expect? I don't know. No, I no, expected no, nothing and still disappointed. O super. E, w Polsce TV Puls puszcza tak fascynujący program jak Goło i Wesoło, ściągany z Ukrainy, chyba. <laughs> Ale uh, ma też. <laughs> w... <laughs> Programy rozrywkowe, tak jak spotkanie z Balladą Albo, Kurwa. czy jesteś mądrzejszy od pięcioklasisty? No, no. Ale Ty, ale jest... mają licencję na Pokémony. Teraz chyba idę... każdy ma licencję na Pokémony, nie? W ogóle A, i, mi... Springer Show był też puszczony. Także A ja. I, ja ci powiem, ja trochę szanuję TV Plus, bo to jest taka telewizja, która wzięła się kompletnie z dupy, która właśnie zapuszczała jakiś, <śmiech> jakiś taki mega krab właśnie w stylu tam, yy, nie wiem, zabójczej szafy 3 albo <śmiech> Wyszła z dupy i czuje się tam dobrze. I tam a a zawsze... mają już na tyle dużo, jak gdyby wygrindowali na tyle dużo hajsu, że stać ich na ich autorskie seriale, nie? Nie no, jasne, nie mówię, że jakby coś, po prostu e, to jest taki zupełnie the television, nie? Jak myślisz sobie o takiej definicji tego, jak wygląda telewizja, zwłaszcza taka, która leci, nie wiem, gdzieś tam u twojej babci albo czegoś mm -hmm. takiego to totalnie myślę sobie kurwa TV Puls i jakiś zbuntowany anioł czy inny gówno takie które kosztuje 5 zł żeby kupić licencję ale ludzie to oglądają no wiesz jakbyś oglądał to te 15 lat temu to chciałbyś sobie to przypomnieć nie nie no jasne na pewno nie <głosy> wydaje mi się że powinniśmy jakieś pół godziny temu <głosy> No, ale ładnie się rozciągnęło ładnie dyskusja poszła rozciągnęło się to ładnie do, do no nie półtorej wiem, godziny. Dla mnie darcie łacha z pulsu zawsze na promsze <gulny> Podcast w którym rozmawiamy w popkulturze i drżymy łachę z pulsu no, no, czasami wiesz, wiesz, Dawno łacha. nie mówiliśmy o tym jak, jak zajebistą książką mnie zachaja O no to prawda Kurde, AHA to jest taki, taki los, trochę. To też można ironicznie czytać. Tak, właśnie. Właśnie też chciałbym trochę tak ironicznie ją przeczytać, ale z drugiej strony bardzo nie chcę marnować tego czasu. Ja, ja pamiętam ja pamiętam jak ten, bo tam Achaja też był taki plot odpowiedź na los. Bo tam też był taki plot twist na końcu, że tam. E, Wszystko to sen. E, nie, że. E, alternatywna że jak gdyby akcja Ahai dzieje się na alternatywnej ziemi, którą mm -hmm. bogowie zostawili po to, żeby powstrzymać y, Ziemców, czyli y, mieszkańców naszej Ziemniany. ziemi przed, przed... Nie, oni się tam w książce nazywali Ziemcy. A wiem, wiem. <laughs> Ziemniaki. Żeby, żeby ich powstrzymać przed nadmierną ekspansją. nie. Mm -hmm. Yeah. A potem, a potem zaczął pisać o pomniku cesarzowej Ahai i to już kompletnie odpłynął w świat. Libacji. Ty, ty w ogóle selem Salem miałeś jakąkolwiek styczność z ahają? Chyba zacząłem czytać pierwszą książkę, ale mnie tak zupełnie zmierziło, bo był to ale taki... To, to jest coś, co faktycznie powinieneś ironicznie przeczytać. W, w sensie... całą? No. O nie... To była jedna O, tak! Mam, mam parę takich książek, które zacząłem czytać. Jak na przykład ta seria dla młodzieży z wiadowcy. To, to, to jest tak przewidywalne, to jest taki krap kurwa najtańszy, odlany kurde od formy, w której, z której wcześniej robili miecze, ale teraz stwierdzi, kurwa robimy widelco od tej formy, rozumiesz? Okej, okay, okej. Okay. I... Ja, no. ja mam taką propozycję, żeby w tym momencie zakończyć, ale jeszcze sobie pogadamy w ofie. Dobrze. Faktycznie, bo faktycznie Dobrze. ten materiał nam narasta, a e, nie tak, wiem czy na, na ktoś wytrzyma słuchanie na dwie muszą... godziny Tak, wszyscy muszą czytać ahaje na następny odcinek, o nie Tak więc to był 15 odcinek naszego podcastu Trzech Muszkieterów Podcast Zostawiamy was tak. w pewnym suspensie, bo nie wiecie o czym będziemy gadać dalej Tak, a może teraz Mocimy nagramy następny odcinek i wypuścimy go za miesiąc, ale to była oszczędność <laughs> czasu powinniśmy nagrywać jednego dnia po prostu przez 6 godzin trzy od cztery odcinki, odcinki. No. dobra e... no teraz będę miał czas na czytanie oglądanie e, to mówili to dla jest was bezrobotny no. od siebie e, tak, zacznij. kto jest ale który od siebie Aha, mam zacząć od siebie, dobrze. Tak, tak. Nie tak. dogadaliśmy się, myślałem, że powiedziałeś, że zaczniesz od siebie, dobra. Mówili dla was tak. z, Nie z Katowic, Mateusz Siwiński. Kamil Demczyszyn. z Katowic. Oskar Machnowski. Cześć i czołem i do następnego razu. Tak, kluski z rosołem, cześć. Yo.